do siebie nieodwołalnie, co kilka tomów. Przepraszam, przerwałem ci. Kontynuuj, proszę. Jestem w dość minorowym nastroju, biorąc pod uwagę fakt, z czym będziemy się dziś mierzyć. No tak, tak. Już po tym wstępie Mistiego powinniście wiedzieć, jeżeli nie widzieliście nawet okładki, że wracamy do Avengers, Jasona Arona. Konkretnie do zeszytów od 57 do 62. Tom już jedenasty. U nas już leży też na półeczkach naszych ostatni tom, także wkrótce zakończymy przygodę z tą serią, ale póki co tom jedenasty najpotężniejszy historyczni bohaterowie czyli Jason Aaron, który odpowiada tutaj za scenariusz a rysowników mamy tutaj Troje Javier Garon, Grenland i Ivan Fiorelli także no od rysunkach sobie pewnie jakoś tam zbiorczo tradycyjnie Porozmawiamy na koniec. No i Misty, ty wzdychasz ciężko, ale obowiąz obowiązek, obowiązkiem jest. Wprowadź nas tutaj do fabuły tego tomu. A na mnie chcesz to zwrócić No bo tak? ten, no, ten tak, komiks tak, no, jest. No, czemu absolutnie... nie? Właśnie ja miałem nadzieję, że ty mi wytłumaczysz o co tam chodziło. Co tam się w ogóle dzieje, ponieważ ja przeszedłem przez ten komiks i. Oglądałeś taki musical koty? Gdzie nie oglądałem, ale, ale wiem o czym mówisz. Wiem, o czym mhm. mówisz, no. Koty mają dość specyficzną fabułę, ponieważ one nie mają fabuły. One po prostu mają tak, że wychodzi jeden kot i się przedstawia, wychodzi kolejny kot i się przedstawia i taki do końca musicalu. I te koty są coraz dziwniejsze. Znaczy one od początku nie są normalne, ale one są coraz dziwniejsze z czasem. I to jest praktycznie cała fabuła. I ten tom Avengers jest właśnie ma tę strukturę kotów, tylko że zamiast kotów mamy alternatywne, historyczne wersje jakichś bohaterów. I to jest wszystko, co wyłapałem z tego komiksu. Może z wyjątkiem wątku Starbrand, który był jednym wydaje mi się, interesującym wątkiem w tym całym tomie. jednym wątkiem, za którym byłem w stanie nadążyć. O ile mój umysł jest w stanie to poskładać, to chodzi tam o to, że Mephisto przepuścił Avengers przez studnie różnych alternatywnych przeszłości i uniwersów. I Avengers musieli się z tej studni wygrzebać i się wygrzebywali przez cały tom, aż do finału. Ty coś zrozumiałeś więcej z tego komiksu? Bo ja, ja jestem. Ja chodzę jak dziecko we mgle, poprzez te strony. Ja ci powiem tak, że po pierwsze to ja od samego początku nie do końca wiedziałem, gdzie my jesteśmy i o co chodzi. I musiałem się cofnąć do tomu 11, no bo dopiero tam. Czyli do tego tomu dziesiątego, bo tam dopiero mi się wszystko skleiło, a wszystko, czyli to, że po prostu Avengers postanowili wsiąść do wehikułu czasu i, no, namierzyć tę jakąś tam pierwotną anomalię. No, bo ja się zgadzam z tym, co ty mówisz, że przez większość tego tomu, bo konkretnie takich zeszytów jest tutaj chyba. 4 z 6 no to mamy zestawienie tego, tej wersji Avengers Arona klasycznej, z, znaczy no klasycznej, no to ona nie jest do końca klasyczna, ale wiemy o co chodzi z tego status quo aronowskiego, z różnymi wersjami postaci historycznych i to od razu idziemy na grubo, bo na pier, w pierwszym zeszycie, zeszycie chociażby poznajemy na najwyższego czarodzieja, tylko to jest najwyższy żołnierz magii i tutaj zamiast klasycznego doktora Strange'a mamy jakiegoś sierżanta, który używa oko agamonto używa kronenberowskiej broni niczym z jakiegoś egzystencji. właśnie też miałem to skojarzenie z egzystencji <grym> i walczy z jakimiś opętanymi łodziami podwodnymi i to jest absolutnie nonsensowne, absurdalne i po prostu ja przycierałem oczy ze zdumienia ale to mówiąc, ja ci powiem, że bawiłem się na tym jak prosię to kompletnie dla mnie nie miało jakiegoś większego sensu przez większość tej historii, bo ja naprawdę nawet nie byłem w stanie zrozumieć do końca, jak sięgnąłem po ten poprzedni tom, po co w zasadzie ci Avengers chodzą przez czas i przestrzeń w poszukiwaniu tych superbohaterów, no chyba jedynie po to, żeby oni nie zginęli, no, bo, bo tu się wyje, wyłania w którymś momencie taki motyw przewodni, że... Mephisto w tych różnych wcieleniach poluje po prostu na tych obrońców danego momentu historii, no ale jeżeli się kupi tę konwencję, to ja miałem trochę poczucie jakbym obcował z jakąś taką palpową mieszanką z jakiegoś takiego groszowego magazynu, gdzie po prostu twórcy się bawią wyciągając coraz bardziej absurdalne koncepty na pierwszy plan, więc mamy Dziki Zachód, mamy Ghost Ridera, Samuraja, mamy jakichś kowbojów, którzy używają też absurdalnej broni mamy wikingów, którzy się pojawiają w tej Japonii z epoki samurajów i tak dalej, i tak dalej i no to jest absurdalne, ale no powiem Ci, że to było na tyle dla mnie, może nawet niekreatywne, bo to jest może nie do końca dobre słowo, bo, bo miałem wrażenie, że trochę Aaron tutaj idzie takimi wiesz, tymi tropami popkulturowymi jak tylko najmocniej można, nie? Tu samurajowie, tu wikingowie, tu western, tu druga wojna światowa i tak dalej. No ale, no tu się puścił tak bardzo peronu, że no, uh -huh. ja czekałem na każdy kolejny zeszyt, co tam jeszcze dostaniemy, jakie absurdalne pomysły zobaczymy i to naprawdę już od tego pierwszego zeszytu od w zasadzie pierwszych stron yy, yy, miałem sztęki jak yy, widzimy tego sierżanta yy, yy, wielkiego mistrza magii, który gdzieś tam nurkuje i poluje na opętanego ubota, który podróżuje bez załogi i nazywa się U666. No po prostu no to jest ten poziom mniej więcej odklejki, który towarzyszy nam przez większość tego tomu. Właśnie i to jest. Ale Ciebie to nie kupiło, powiedz Nie mi. kupiło mnie to bo, to, bo mamy to od samego początku ranu, Aron na Avengers. On cały czas przecież robi te rzeczy, bierze te zabawki i się nimi bawi. I nie wiem, pamiętasz Baby Gruta? Nie, nie, nie, nie Baby Gruta. Baby Swamp Thinga, który był oczywiście z rynką z Baby Gruta z filmów. I to jest, to, jest, to jest, wydaje mi się, różnica między Ganem i Aaronem, że Gan potrafi to wziąć i dać temu sens i to fajnie eksplorować i użyć, używać tego i jako żartu, i jako symbolu, i jako postaci, a Aaron po prostu raz, że zżyna, z, z, skąd tylko się da, od Kronenberga do Jamesa Gana, i dwa, że tylko przedstawia ten koncept, natychmiast go porzuca i przedstawia kolejny i te, go też natychmiast porzuca i znowu, i znowu, i znowu, i to tak naprawdę nie jest historia, to są te koty. I to było już nie do zniesienia dla mnie w kilku pierwszych tomach Avengers, a na, na tym etapie to już tylko staram, zamykam oczy i staram się dotrwać do końca. Znaczy Otwieram też oczy, żeby widzieć rysunki, ale przyjemności z tego niestety nie mam żadnej. Rozumiem, że do, do, do Ciebie taki gigantyzm ornamentyczny, jeśli chodzi o y, y, motywy y, przemawia trochę bardziej, może będziesz w stanie obronić ten koncept. Jeśli nie, mi, jeśli nie przede mną, to przed słuchaczami. to, co, no, do mnie y, naprawdę przemawia. Tak jak ja przez y, y, wiele tomów y, no, krytykowałem Arona, no bo y, mm -hmm. ja przede wszystkim mam problem taki, że i nie jestem w stanie pojąć do końca co się zadziało jakby patrząc na jego sagę o Thorze czy o Thorach i na Avengers, gdzie jednak saga o Thorach, nieważne czy na pierwszym planie był Odinson czy później Jane Foster, to ja miałem cały czas wrażenie, że ta historia jest o bohaterach, a wiesz, nawet jeżeli się tam działy jakieś absurdalne rzeczy na skalę galaktyczną, to to było paradoksalnie jakieś tło. I służyło, nie wiem, rozwojowi postaci y, tych głównych i tych pobocznych. A tutaj, mając y, grupę bohaterów, drużynówkę, czyli teoretycznie coś, co mogłoby mu pasować i y, mógłby nakreślić jakiś rozwój postaci, to tutaj w zasadzie tego nie ma. Mhm. Nie? Tu po prostu y, żadna z tych postaci. Nie przechodzi w zasadzie drogi, no, poza, nie wiem, może torem, wokół którego jest cały ten wątek z Phoenix, który... No jakiś tam jest, ale, ale on nie ma większego znaczenia. I tak naprawdę to poza nim, no to właśnie jeszcze mamy tą Echo jako Phoenix i Starbrand, która no, od pewnego momentu wyrasta na, na jakąś taką postać, która dostaje jakiś tam swój mikrowątek. Natomiast to, co ty nazwałeś tą taką ornamentaryką, mi się naprawdę bardzo podobało, bo to jest w tym komiksie konkretnym ja nie miałem poczucia tego, które mi towarzyszyło w wielu wcześniejszych tomach, czyli, że widzę jakieś rzeczy, które nie będą miały żadnych konsekwencji, nie mają sensu, a mają sprawiać tylko wrażenie, czy mają popychać nam akcję do przodu i sugerować, że coś za tym wszystkim stoi. Tutaj Naprawdę przez większość, bo ja mówię o większości, bo w zasadzie cztery zeszyty są skupione na tych skokach w czasie i obronie różnych Avengers czy różnych superbohaterów obrońców danych czasów ale to działa, no bo tutaj właśnie on, mam wrażenie, nie próbuje nawet udawać, że tu chodzi o coś więcej niż o efekciarstwo i to jest jest efekciarskie, jest fajne, mi się to podobało, wiesz, te bronie w którymś momencie, jak widzimy, nie wiem, Star Branda na dzikim zachodzie, który strzela kulami w kosmos, albo kiedy widzimy Starbranda T-Rexa w prehistorii na przykład, kiedy widzimy tego Ghost Ridera, Samuraja i statek wikingów po prostu, który nie wiadomo skąd się wziął bo jest statkiem wikingów pełen jakiegoś pomiotu Mefisto. ja totalnie rozumiem że to jest wiesz, tylko i wyłącznie powierzchowne takie sreberko, nie? które ma ukryć, że nic więcej tutaj nie ma no ale bawiło mnie to. Bawiło mnie to tym bardziej, że jest to też efekciarskie na poziomie rysunkowym. Po prostu, wiesz, to jak on wrzucał te kolejne wersje Mephisto, jak, nie wiem, Ghost Rider, samuraj walczący z jakimś gangiem na motorach, no, no słyszycie wszyscy jak to absurdalnie brzmi, ale... No Ja naprawdę bawiłem się jak prosie i, i no to, co powiedziałem na początku. Trochę czekałem, co tam kolejna strona przyniesie, jaki jeszcze no. absurdalny, odjechany koncept dostaniemy. I na tym poziomie dla mnie to było jak najbardziej w porządku i, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką rozrywkę, takie, nie wiem, Elswords albo jakieś takie What If, to ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie... Że ten tom to można sobie przeczytać po prostu prawie, że y, autonomicznie i. Zrozumiecie z niego tyle, co my, nie my po całej serii. To, to się zgadzam, że jak przeczytacie go po prostu ze środka autonomicznie, to zrozumiecie tyle, co osoby, które przeczytały całą serię. No, no, no, tak złośliwie jesteś, ale masz rację, masz rację, bo tutaj jakiejś większej fabuły nie ma. No ale to, to mówię, rozumiem, że mimo wszystko cię nie przekonuje nawet tak prostacka zabawa, nie kupiło cię to, bo w sumie tak ja myślałem, że będziesz bardziej pozytywnie nastawiony, no bo przecież ty też lubisz takie palpowe motywy i takie taką żonglerkę trochę właśnie tymi popkulturowymi motywami. Ja lubię, ale ja lubię jak to jest robione z głową i ma sens. Zauważ, że mamy ten stały motyw, że ja uważam, że ten komiks jest zły, z wyjątkiem sekcji o prehistorycznych Avengers, które chwalę, które mówię, że chciałbym nawet, żeby było ich więcej, żeby miały większy wpływ na fabułę, mm -hmm. nawet żeby ci prehistoryczni Avengers dostali swoją serię. To by było super. Mm -hmm. I, i Wydaje mi się, że to jest właśnie kluczowe, bo kiedy Aaron zmuszony jest do rozwinięcia tej idei, do wracania do niej, do rozbudowywania jej, do pogłębiania jej, to to się trzyma kupy o wiele lepiej. I to staje się narracyjnie satysfakcjonujące i ta uwaga, którą wkładamy w czytanie się zwraca. A, ale zwykle tak nie jest. Zwykle Aron bierze jedną rzecz, poświęca jej jeden zeszyt, albo jedną stronę, albo jeden gag, albo może w góra jeden tom i porzuca ją i przechodzi do następnej rzeczy, która, y, która przyciągnęła jego uwagę. I tak bez końca. I y, Ponieważ to... Y, ty wcześniej użyłeś takiego sformułowania, nawet jeśli to nie ma znaczenia i wydaje mi się, że to jest dla mnie kluczowe, bo w tej całej serii Arona i w tym komiksie dzieje się mnóstwo, ale bardzo niewiele rzeczy, które mają znaczenie. Gdyby okroić uh -huh. całą tę serię z, no właśnie z tych rzeczy, które nie mają znaczenia, to może, może byłoby materiału na 10 albo 12 numerów w góra i to jest właśnie... Ta narracyjna rozrzutność, ona mnie nomen omen odrzuca, bo na przykład mamy yy, przecież cały story ark poświęcony temu, że Konczu przejął władzę nad światem, miał ją przez nie wiem kilka tygodni, miesięcy i, i przestał ją mieć. I to nie jest nigdzie widoczne w innych komiksach Marvela i nie ma to żadnego znaczenia na cokolwiek. I w, jasne, okej, okay, dostaliśmy od, z tego genialną serię McKay'a, ale to jest. Y, wydaje mi się, że da, dało się mieć te serię McKay'a bez tego arku. To raz, a dwa, że właśnie y, to zdradza pewną beztroskę, jeśli chodzi o budowanie historii. Jeśli nic nie ma znaczących konsekwencji, co się wydarzy na stronach tego komiksu, y, to po co w ogóle zawracać nim sobie głowę? Po co w ogóle y, przykładać do czegokolwiek uwagę, skoro i tak za moment pojawi się jakaś nowa atrakcja, która też będzie tą wielką eksplozją i potem zastąpiona zostanie przez jeszcze inną wielką eksplozję i znowu, i znowu, i znowu i to prowadzi do takiego przeładowania i męczy. I wydaje mi się, że ten tom jest personifikacją, może nie personifikacją, ten tom nie jest osobą, ale jest idealnym symbolem właśnie tego podejścia, że tu się dzieje mnóstwo rzeczy, które nie mają znaczenia, mnóstwo potencjalnie całkiem fajnych motywów, które są natychmiast porzucone i przez to pod tym wszystkim fabuła nie jest w stanie oddychać, bo nie ma miejsca dla fabuły. Jest tylko miejsce dla tego ornamentu. To jest tak, jak, jak masz, nie wiem, pogrzebacz pokryty ty, tyloma ornamentami, że nie dość, że okej, okay, może na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, ale jako pogrzebacz jest już nieporęczny albo bezużyteczny, bo ten ornament sprawia, że nie może pełnić swojej funkcji. No, rozumiem totalnie twoje podejście, przy czym, tak jak mówię, żebyśmy też się nie, nie zapętlali w tym tomie wyjątkowo mi to nie przeszkadza. Ja naprawdę, jak sobie sięgam pamięcią w, do tych wcześniejszych dziesięciu tomów, to tam jednak wielokrotnie dużo bardziej mi to przeszkadzało. Tutaj, tutaj mniej, ale też ja ogólnie uważam, że ten tom jest naprawdę niezły, dlatego, że ty wspomniałeś, że Dostajemy całkiem fajny zeszyt poświęcony Starbrand zatytułowany Dzień Jętki. I ja się zgadzam, ale tutaj tak naprawdę dostajemy dwa takie A tak, jeszcze... zeszyty o, o, oddechy, bo mamy jeszcze ten zeszyt, który 60, notabene o... nie wiem co on tu robi. Okay. Tak, tak, no mówię i totalnie ja nie rozumiem co uh -huh. on tu w zasadzie robi, bo to jest zeszyt, który nawet ma wprowadzenie, które odnosi nas do jakiś tam wątków z tych komiksach o przedwiecznych i z do wątków z X-Menów i ja mówię, że ja nie wiem, co ten komiks tu robi, dlatego, że Hawkeye tak naprawdę nie miał żadnego znaczenia w całym tym ranie Arona. Wydaje mi się, że on to jest nagle na jeden zeszyt. 60 -tego numeru, że mamy jakoś niby okrągłą rocznicę. ale to nie jest okrągła rocznica, to jest po prostu 60 numer. Też nie rozumiem, co ten numer, co, co ten zeszyt tu robi. Czemu on w ogóle znalazł się w tej komiksie? Może on był tie do, jakiejś, do jakiegoś wydarzenia, czy coś? Właśnie też, też się nad tym zastanawiałem, no bo wiesz, to, to jest na bank pokłosie, wiesz, tych m, tej serii Przedwieczni, później pamiętasz tam było to Przedwieczni versus X-Men versus Avengers chyba e, taki album, którego my w sumie nie czytaliśmy, zresztą tu, tu jest nawet gwiazdka, że sięgnij po album komiksowy Sądny dzień, nie? Czyli, czyli to Dreamo. bezpośrednio się odnosi no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to, że dostajemy to w serii Avengers, gdzie mówię Hawkeye nawet do tej pory nie było, no to jest to, to bardzo dziwny ruch nie zmienia to postaci rzeczy, że ja Ci powiem, że to był bardzo dobry zeszyt w mojej opinii, bo tutaj jest w sumie prosty punkt wyjścia, gdzie dostajemy informację, że jedna z przedwiecznych... no czy w zasadzie to jest jedna z tych Celestian, czy no jakieś mhm. tam protoplasta. O. I to jest postać oczywiście wszechpotężna, która niejako sądzi ludzi, czy są godni temu, żeby ich pozostawić przy życiu na Ziemi, czy nie. No i bierze na warsztat Hawkeye'a i mamy dosyć pocieszny punkt wyjścia, gdzie ona, ta postać, bo to ona jest spersonifikowana jako z kolei Natasza Romanow i mówi mu, że będzie go tam przez 24 godziny obserwować i on jako musi udowodnić, że jako człowiek, jako gatunek jest bardziej przydatny planecie niż skrzynka pocztowa i... No to jest taki dzień z życia Hawkaja, bardzo powiedziałbym taki street level komiks, ale bawiły mnie te wiesz, te zabawy z skrzynką pocztową, bawił mnie Hawkaj, te wszystkie takie bardzo, przyziemnej w jego stylu potyczki, i zmagania z, z tym jednym dniem z jego życia. No bardzo mi się podobał ten komiks. A ty jak go nie oceniasz? Z... Pomijając, że nie wiadomo co on tu Aaron robi. Aaron biorący się za wątki egzystencjalistyczne. Obserwowanie jak Aaron bierze się za wątki egzystencjalistyczne to jest jak obserwowanie psa, który próbuje grać na Puzonie. Więc doceniam ambicje, ale to, to, to nie jest jako kategoria wagowa. Szczerze mówiąc trochę Krzywiłem się. Wiesz co, Najbardziej, znaczy punkt wyjścia jest ciekawy, ale mam dużo zastrzeżeń do tego, jak został przeprowadzony i skonkludowany, ale, ale to zostawmy, skupmy się na najgorszej rzeczy, jaka mogła spotkać ten komiks. Poza tym, żeby był pisany przez Arona, on jest rysowany przez Grega Landa, czyż nie tak? Już ci mówię. A skoro jest rysowany przez tak, Grega Landa, Greg Land, to znaczy, dokładnie. że tak naprawdę nie jest rysowany przez Grega Landa, jest splagiatowany skądś. Znasz reputację U. Grega Landa? Nie, nie, to... Serio? Totalnie on, on... nie, to... Ro, ro, rozwiń, rozwiń. On nigdy w życiu nie narysował oryginalnego rysunku. On albo przerysowuje z ilustracji, często z filmów pornograficznych, z klatek z filmów pro... dla dorosłych. Często U. kopiuje od innych autorów. Są w internecie zestawienia pokazujące właśnie jego materiały referencyjne i to, to on po prostu przerysowuje rzeczy od innych autorów, z gazet, z reklam. I on cieszy się fatalną reputacją, dość zasłużenie z tego powodu wśród fanów, ale z jakiegoś powodu e, on cały czas pracuje w Marvelu od jakichś 20 czy 30 lat, więc e, wszyscy się zastanawiają jakie ma haki na, e, na szefostwo, na redakcję Marvela, że go cały czas zatrudniają. No to patrz, to, to o tym nie wiedziałem, ciekawe. No tutaj, to, nie wiem, nie, nie, nie rzucało mi się to w oczy, ale faktycznie ogólnie w tym zeszycie rysunki akurat są najsłabsze, mam wrażenie, z całego tego tomu, więc no, ja na pewno fanem tego pana nie, nie pozostanę, no ale to tak... Tylko taka, taka uwaga, czyli nie, nie byłeś pod wrażeniem generalnie znaczy byłem pod, wrażeniem, pod kątem historii tego coś tomu. Coś tam było w sensie wiesz tym, tematyczno-egzystencjalno-filozoficznym, ale, ale właśnie biorąc pod uwagę, że to pisze Aaron, to nie, nie, nie byłem pod wrażeniem, szczerze mówiąc. No i Hawkeye cały czas walił sucharami, co też mnie strasznie irytowało. No ale to już taka chyba specyfika postaci. No i właśnie zanim dostajemy finał, który jest taką swoistą klamrą, no bo powracają właśnie nasi prehistoryczni no, Avengers ma i no. mamy podprowadzenie do już absolutnie wielkiego finału, czyli Avengers Ensemble i tu dostajemy zeszyt numer 4 w tym tomie zatytułowane Dzień i to jest zeszyt skupiony na Starbrand Starbrand, która tak jak ktoś, jeżeli czyta tę serię, to pamięta, jeżeli nie, to dla kontekstu przypomnimy. Jeżeli używa mocy swojej, czy nadużywa swojej mocy, eksploatuje się, to po prostu się starzeje. Dlatego ona jakiś czas temu była berbeciem w kołysce, a teraz już jest nastolatką, czy, czy w zasadzie młodą kobietą, no, a tutaj zostaje niejako zmuszona do. Czy zmuszona, na ile jest właśnie zmuszona, a na ile nie, to jest trochę jeden z tych znaczy wątków. Zmuszona okolicznościami, w tej nie, nie, historii. Wiesz, to, to, to mi się podobało. To znaczy podobało na tyle, na ile podobały mi się komiksy Arona. Bo tu, tutaj znowu Aron bierze ten motyw egzystencjalny, ale on już robi go znacznie mądrzej, bo. Właśnie Starbrand zmuszona jest do przystanięcia twarzą w twarz ze własną śmiertelnością, z tym jak się poświęca dla innych, o co właściwie się poświęca, jak myśli o sobie, jest tam kilka fajnych rozmów, w których musi, ona musi się emocjonalnie określić w stosunku do tego i, i to było spoko, to było spoko, to było takie lekkie, miękkie lądowanie dla mnie po dość męczącym numerze no ja się też zgadzam, że to jest fajnie rozpisana historia, bo to co mówisz, procentuje tutaj przede wszystkim to, że w przeciwieństwie właśnie do całej tej ramy, no to tutaj choć mamy też pojedynki mamy walki dość powiedzieć, że właśnie w tym zeszycie jest między innymi ten Starbrand T-Rex albo mamy przeskok do 1924 roku i do Hongkongu i mamy tutaj Ghost Ridera, który by się odnalazł pewnie w komiksach o zbirze. no to mamy właśnie trochę takiego powietrza i spokoju, nie? gdzie mamy Starbrand, którą widzimy, jak funkcjonuje w całej grupie Avengers, jak się odnajduje w tym przyspieszonym dorastaniu i tak jak mówisz, no musi się określić i musi podjąć określone też decyzje no i zmierzyć się z konsekwencjami tych decyzji i to był też całkiem fajny zeszyt w mojej opinii. Mm -hmm. I, Ale nie jest to ostatni zeszyt. Mamy tu jeszcze tak naprawdę zeszyt, który jest de facto wydaje mi się wprowadzeniem do do finałowego tomu nie? Czyli... Tak, tak, tak, dokładnie. To już jest e, znawca dziwności, no to jest właśnie ta historia, o której wspomniałem, że to już jest opowieść, która łączy nam tych prehistorycznych Avengers z, z naszą grupą e, aronoską i, i to jest no, w podprowadzenie do tego wielkiego opasłego, e, także pod kątem objętości finału. No i jako, że mamy powrót do prehistorycznych Avengers, tutaj masz coś dobrego do powiedzenia, Misty? Tak, mam coś dobrego do powiedzenia. Podobało mi się, yy, znaczy no ja zawsze, lepiej mi się czyta, jak mam prehistorycznych Avengers na, yy, no, na, na komiksowych stronach, ale podobał mi się fakt, że dostali, dostaliśmy Agamotto, yy, numer z jego perspektywy, bo on nie dość, że jest członkiem prehistorycznych A Avengers, to on jest postacią, która ma bardzo mocne zakotwiczenie w uniwersum Marvela jako takim od, od lat, od dekad, I, ale o nim paradoksalnie bardzo niewiele wiemy, więc takie spojrzenie, jaką on był osobą, nie tym pierwszym y, Sorcerer Supreme, czyli tym najwyższym czarnoksiężnikiem, y, którego y, z, y, wielokrotnym zastępcą będzie potem y, dr Strange. To właśnie było fajne i bardzo mi się spodobał ten motyw, że Aaron odniósł się do tej, do tej dziwnej, do tego niby, niby błędów, kontinuum, że tak naprawdę to, jest, to, są czasy, to są czasy, gdy mamy jaskiniowców, a Agamon to nie jest jaskiniowcem, on jest homo sapiens tym w pełni ukształtowanym i on nawet trochę bawi się unikając odpowiedzi czy on jest człowiekiem, czy on jest czymś innym. I tylko zaznaczając, że on tak, na, tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo on jako osoba żyje w teraźniejszości. I to jest bardzo fajny rys charakterologiczny. W tym sensie, że mamy... Bo prehistoryczni Avengers, oni jednocześnie... Oni albo są bardzo mocno... Oni są albo symbolami przeszłości, jak Odyn, albo są symbolami przyszłości, jak ta prehistoryczna Iron Fist bo to ona odpowiada za ten y, za rozwinięcie się zakonu y, ż, żelaznych pięści y, w tej formie, w jakiej znamy go obecnie w sile y, Marvela. I nagle mamy ten element stabilizujący, czyli Agamotto, który właśnie jest tą osobą reprezentującą teraźniejszość. I to tematycznie jest, i to tematycznie nawet jest fajnie roz. Y, Fajnie przeprowadzany, bo właśnie to on jest tym elementem, który skleja całą tę drużynę i przygotowuje ją na to ostateczne starcie. Że on nie jest tak jak, tak jak Odyn, nie, jest, nie ma obsesji na punkcie przeszłości. On jest tu i teraz, że trzeba działać tu i teraz, i tu i teraz musimy być przygotowani na to, co się stanie. I to mi się podobało. I w ogóle to ca całe podprowadzenie to jest akurat robione dobrze, bo Aaron y, trochę daje tutaj sobie na wstrzymanie, żeby nas odrobinę przegłodzić przed tym wielkim finałem, że mamy ten właśnie dość standardowy motyw budowania, znaczy no, zbierania z powrotem drużyny. E, Okej, okay, no, co, co ja mogę powiedzieć? No, nic nowego nie powiem, jestem fanem y, y, prehistorycznych Avengers i podoba mi się to, jak tutaj byli napisani. No ja jeszcze dorzucę od siebie jedną rzecz, która mi się podoba, bo to o czym my też wielokrotnie przy okazji tych tomów mówimy, to to, że tutaj się pojawiają fajne pomysły czy fajne idee, które po prostu niestety nie mają czasu, aby mhm. wybrzmieć, bo po prostu cały czas biegniemy do przodu, do przodu i podkręcamy tempo. I tutaj tym motywem, który oprócz tego, o czym ty mówisz, co mi się spodobało, to ten wątek pomiędzy Agamotto i Mephisto w rozmowie, który się przewija, gdzie Mefisto trochę ja bym powiedział nawet może nie trochę, bo on to mówi bardzo wprost, e, sugeruje, że pewną ironią losu jest to, że Agamotto i w ogóle superbohaterowie ci prehistoryczni Avengers stają w obronie ludzkości, w obronie ludzkości, która tak naprawdę... W na pewnym etapie się na przykład ich wyprze i e, Mefisto się tym bawi, <głos> nie, że później będą czarownicy tacy jak ty płonąć na, na stosie, e, a, a ty ich tutaj ich jako ludzi e, bronisz. E, I to jest w sumie e, dosyć interesujące, bo to jest też motyw, który się w kilku miejscach, mam wrażenie, przywija w tym tomie, bo też w jednym z dialogów wcześniejszym postaci dyskutują o tym, że w zasadzie to świat byłby pewnie lepszy czy najlepszy gdyby ci superbohaterowie nie byli w ogóle potrzebni jako tacy nie? Że, że pewien taki spokój jakby zapanował gdyby ludzkość nie potrzebowała ochrony ze strony superbohaterów i, i to jest też spoko to naprawdę u, uważam, że tutaj całkiem nieźle działa no, mówię, ja mam problem, ale to cały czas mam problem z tą serią, że po prostu jak teraz, wiesz, doszliśmy do tego szóstego zeszytu to jest sześć zeszytów, a tu to jest po prostu, ja mam wrażenie, że tyle akcji, tyle wątków, tyle postaci, że to by można z tego zrobić z jednej strony pewnie pełnoprawną serię na, nie wiem, 12 zeszytów, a z drugiej strony to o czym mówisz, że o czym mówiłeś wcześniej, że czasem brakuje takiego mięsa, i to problem polega na tym, że to nawet nie jest tak, że właśnie tutaj nie ma pomysłów, nie ma jest za dużo jakichś fajnych motywów. No właśnie, tylko że po prostu to jest tak wszystkiego naćkane, że ten komiks po prostu w wielu momentach nie oddycha. I też wydaje mi się, że dlatego tak ogólnie ten tom mi się podobał, bo z jednej strony dostaliśmy absurdalne absurdalną akcję, wiesz, tę przebieżkę po e, historii i alternatywnych światach. Dostaliśmy dwa takie spokojniejsze zeszyty o Hawkeye'u i o Starbrand i na koniec prehistorycznych Avengers. Także no naprawdę ja aż nie wierzę, że to mówię, ale to y, na tym poziomie, czyli na poziomie 11 tomu, to nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych y, y, y, tomów tej serii od Arona, a przynajmniej takich, którym się najbardziej Poprzeczka leży tak nisko na ziemi, że wiesz, że na tym etapie trudno jest się o nią potknąć. No nie wiem, ja dostrzegam kilka jaśniejszych punktów i może trochę życzliwiej postaram się też spojrzeć na to, co ty mówisz, tak tw bardziej twoim okiem. Ale ja, ja nie mam dobrej opinii o tym komiksie. On mnie straszliwie wymęczył. I te, i te jaśniejsze punkty, one też to, to nie jest żadne mistrzostwo świata. To po prostu jest ten rodzaj trochę, trochę bardziej kompetentnego synopisarstwa, które ja jestem w stanie strawić. W przeciwieństwie do tego, co było w pierwszych numerach tego tomu. No a powiedz mi jeszcze na koniec, jak strona wizualna? Bo o Hokaju i Gregu Landzie co nieco już mhm. powiedziałeś, ale jak Garon i ja ci wyślę link do do Równań, z, z czego on kopiował. Do, ale y, jeśli chodzi o warstwę wizualną, to jest, jest super, jest kolorowo, jest dynamicznie, jest czytelnie i jeśli chodzi o ilustrację, to chyba, chyba nie zdarzyło mi się jeszcze narzekać w tej serii, bo generalnie rzecz biorąc to jest przecież czołowa seria Marvela, Avengers i dobierają tutaj rysowników, którzy zawsze dowiozą, nawet jeśli scenarzysta nie dowozi, według mnie to rysownicy zawsze dbają o to, żeby to wyglądało fajnie. I to wygląda fajnie. I jest tu kilka fajnych, naprawdę przyjemnych dla oka, designów postaci, tych mhm, alternatywnych wersji totalnie. postaci. I dla samych tych designów fajnie by było, gdyby one jednak powróciły, bo jako ikony, nie? czysto pod aspektem czysto wizualnym, one są ciekawe. I jeśli chodzi o ilustrację, to wyjąwszy oczywiście Grega Landa. tutaj mam do powiedzenia wyłącznie pozytywne rzeczy. No, ja ci powiem, że z, pod kątem wizualnym ja też jestem mega zadowolony. Bo nie dość, że ten tom jest fajnie uspójniony, ale też dobry kolorystycznie, bo za kolory odpowiada David Curiel i on kolorował cały ten komiks. I to się czuje, że, że wiesz, że to jest spójne. To mam wrażenie, mhm. że tak jak fabularnie tu się dzieje mnóstwo, to wizualnie też naprawdę twórcy się bawią i tu jest naprawdę wiele takich czy pojedynczych stron, jakichś paneli, czy jakichś kadrów, które cieszą bardzo moje oko i, i, i mówię, no już o, naprawdę wrócę do tego trzeci raz, już sam ten ubot e, opętany po prostu e, jakiś, jakimiś dem, demonami e, wypada to świetnie właśnie jakiś tu body horror, tu jakieś wariacje e, różnych wersji postaci drugowojenne tutaj samurajowie, tu wikingowie tu western, tu e, jakieś lata dwudzieste i tak dalej, i tak dalej no naprawdę mam wrażenie, że rysownicy też dwoili się i troili, żeby to wszystko wyglądało mhm. super i wygląda super i naprawdę pod tym kątem też dostarczał mi ten komiks mnóstwo frajdy. Nie pozostaje mi nic innego jak się zgodzić i kurczę chciałbym, żeby Marvel wziął, zamknął Arona w piwnicy i po prostu raz w tygodniu dawał mu miskę ryżu i Aron zamiast za to by im dawał listę z pomysłami swoimi. I potem te pomysły byłyby dystrybuowane pomiędzy innych scenarzystów i oni by na, tych, na podstawie tych pomysłów pisali coś. I to wydaje mi się byłoby bardziej produktywne niż to, co Aron robi teraz. Znaczy robił w tej serii. O ile się orientuję, on teraz pisze wojownicze żółwie ninja, No chyba. i Absolut Supermana w DC. Bo o. on w tym uniwersum Absolut właśnie odpowiada za Supermana i to też ta seria zgarnia dobre opinie no ale to jak cały absolut to się przekonamy o tym wkrótce no bo Egmont też z, tym, z tą serią rusza w tym roku także to będzie okazja mm. sprawdzić jak on tam wypada no ja na razie już nie będę się bawił w podsumowania bo ja w ogóle tak im dłużej w tę serię to tym bardziej się zastanawiam na ile w ogóle y, seria Avengers y, to, to nie jest problematyczna seria w ogóle dla Marvela. Ona, ona jest bo... problematyczna. Jak ja teraz próbowałem, czy, znaczy próbowałem, y, regularnie czytam ten najnowszą Jedi McKay, czyli naszego ulubieńca od Moon Knighta, to też jest to jest strasznie zła seria. I ja się właśnie zastanawiam, czy ten y, Avengers to są, on, oni są trochę płapko, bo y, oni muszą być ważni, ich seria musi być ważna, to z jednej y, to jest problem znaczy to nie jest problem. Problem jest to, że każdy z członków Avengers ma też swoją ma serię. serię nie? No właśnie, I właśnie. to trzeba zgrać tak, żeby to ze sobą nie kolidowało w żaden sposób. Poza tym tytuły drużynowe pisze się bardzo ciężko, szczególnie jeśli masz rotacyjny skład, bo dla każdego musisz znaleźć miejsce, dla każdego musisz wypracować jakąś relację z innymi, każdy musi mieć coś do, do roboty, do powiedzenia, jakąś swoją rolę. I to, to sprawa, że pisanie drużynowego komiksu... Ja, ja przy, przy, przy, przyznam Ci, że nie licząc takich rzeczy jak Runaways, gdzie masz stały skład i y, masz tę swoją stałą mitologię, nie przypominam sobie, żebym czytał, kiedy ostatnio czytałem drużynowy komiks, który byłby naprawdę, naprawdę dobry. I wydaje mi się, że to byli Avengers Bendisa 20 lat temu. I to jest... Y to jest kropka. Wydaje mi się, że możliwe, że gdybyśmy patrzyli czysto kreatywnie, to Marvel właśnie nie powinien robić Avengers komiksów. Powinien robić eventy, w której ci bohaterowie spotykają się na jedną misję, robią co mają zrobić i się rozchodzą. Ja, yy. Ale też, jak wiemy, Avengers są bardzo nośnym znakiem towarowym, więc nie można z nich rezygnować. Więc Marvel jest w kropce i boję się, że strasznie, strasznie cisnę po tym Aronie, to pierwszy przyznam, ale mu... trzeba przecież pamiętać, że straszliwie chwaliłem jego komiks okonanie, więc możliwe, że to mhm. jest mniej wina jego jako scenarzysty, a bardziej wina tego, że Avengers są nie do normalnego pisania, skoro nawet bardzo dobrzy scenarzyści sobie na nim łamią zęby. Nie wiem co to ty znaczy, myślisz. Właśnie tak, nie, nie no to, to jest yy, to podobno. Znaczy, ja mam podobną intuicję, podobne refleksje miałem, bo ja pamiętam, że jak sięgałem po yy, nawet te pojedyncze tomy Avengers z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, albo jak czytałem trochę tych Avengers, jakieś pojedyncze tomy z tych serii już nowszych, no to ja mam właśnie podobne odczucia, nie? że to jest bardzo trudna seria do pisania takiego długiego, no bo to jest taka nierozerwalna sprzeczność pomiędzy tym, że to musi być seria ważna, o ważnych postaciach, a z drugiej strony to nie może być seria, która y, coś ważnego będzie kreować, no bo właśnie przez to, że te postaci mają jakieś tam y, swoje serie, swoje historie, no to ten rozwój postaci, dynamika, nie wiem, relacji, ale też no, ona... zauważ, że postaci jakiejś w Avengers nie może się nic stać kluczowego, bo wtedy fani solowej serii tej postaci, która idzie równolegle, będą zdezorientowani, jeśli nie czytają Avengers. Nie tak, tak, tak, tak. Że... I właśnie wiesz, to, to mówię, to jest ta, ta sprzeczność, na której wydaje mi się, że się twórcy po prostu wykładają, no bo później jest tak jak to tutaj widzimy u Arona, że po prostu nie ma miejsca na jakiś rozwój postaci, no bo nie wiem, taki Tor, czy inne postacie, no to one raczej mają swój rozwój gdzie indziej. No tu ja się też zastanawiam, czy ewentualnie taką alternatywą, czy, czy takim, taką próbą rozwiązania i, i trochę to u Arona pewnie y, gdzieś tam na początku przynajmniej było, y, to, to nie był trochę ten inny skład, nie? że mieliśmy nie wiem, tam she -Hulk w którymś momencie Starbrand nie wiem, pojawił się Robbie Reyes czy Blade, czyli takie postacie, które nie mają jakichś tam dłuższych serii swoich no tylko, że w sumie no mówię, trochę niepotrzebnie pewnie w przedostatnim tobie podsumowujemy, ale no to też się nie do końca udało, nie? No bo she w zasadzie zniknęła w którymś momencie i przecież tej postaci już praktycznie nie ma Czarna Pantera, która który tutaj jest teoretycznie szefem Avengers no y, trochę mam wrażenie, że nie ma pomysłu jakby na tę postać, y, a też mi się wydaje, że chyba jakichś solowych przygód nie ma i tak dalej i tak dalej, więc no to ty, ty też mówisz, że jedziesz po Aronie, ale nie do końca słusznie. Wydaje mi się, że trochę w tym przypadku też słusznie, bo jednak wiesz, mógłby się pobawić nawet w obrębie tych postaci, które tutaj sobie dobrał do, do tej drużyny. Nie wiesz, nie, nie koncentrować się na kapitanie Ameryce czy Ironmanie ale po właśnie ja miałem taką refleksję, że oni są w tle, no tutaj no o, o tonym Starku, no to co tu wiesz? No nic, no przecież o nim były jakieś tam mm -hmm. pojedyncze zeszyty, jak mieliśmy w poprzednim tomie chyba ten zeszyt, kiedy on tam wylądował w tej prehistorii i, i mieliśmy trochę A takiego... Z jego ojcem było sporo, nie ukrywajmy. Tak, no ale właśnie, ale to, to bardziej yy, mam wrażenie, że to ma działać trochę jako wiesz, taki yy, podprowadzenie do wielkiego finału, gdzie cały wątek starka to będzie to, że się spotka z ojcem i yy, będzie szoki niedowierzanie, że tatuś pracuje z Mefisto. No i to, to tyle. No może no, ale to sobie tego typu refleksje na finałowy Tom, ja zaraz się biorę za jego czytanie i właśnie ja bo ja możliwie najszybciej. Dokładnie Miejmy taki, taki zwał. Także cóż, Misty, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Na tobie również. I do usłyszenia wkrótce, przy okazji finałowego tomu Avengers. Cześć! What Cześć. are